Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o jednej z najmniejszych gier w naszej kolekcji. Będą mówić dla Was Ola szło i Paweł Kajak. A gra, o której rozmawiamy to... Macza. Czyli gra o parzeniu herbaty. Macza to jest w ogóle taka herbata zmielona na proszek, zielona herbata i to tyle, co wiem. Tej... Która się ceremonialnie parzy. Tak, a może w ogóle parzą ją gejsze, bo w tej grze właśnie będziemy zagrywać karty, na której mamy kilka różnych gejsz namalowanych i one mhm. parzą tą herbatę, czy przygotowują tą herbatę. Żeby odprawić ten rytuał zaparzenia maczy, należy zebrać odpowiednie składniki, które są potrzebne. Składniki tudzież naczynia, przybory. No tak, można powiedzieć, że składniki są dwa, bo jest herbata i woda i są trzy przybory, czyli łyżeczka, miseczka i takie mieszadełko, taka ubijaczka. Do herbaty. Do herbaty, coś mieszadełko, coś w tym stylu. Generalnie gra opiera się na mechanice set collection, czyli albo zbieramy cztery takie same znaczniki, albo zbieramy pięć różnych. Tak i w tym momencie gra się kończy automatycznie i zdarza się, że dochodzi do remisów, i tutaj rozstrzyganie remisów opiera się o ważność składników tak naprawdę, które udało nam się zebrać. Także musimy szybko zbierać i odpowiednio zbierać. Tak, w miarę możliwości oczywiście najlepiej jest zbierać te najwyżej punktowane, czy te, które przebijają wszystkie inne, aczkolwiek to nie zawsze jest takie proste i oczywiście nasz przeciwnik, bo to jest gra dwuosobowa, o tym nie powiedzieliśmy będzie starał się nam przeszkodzić. Jeśli chodzi o klimat w tej grze, no to trzeba chyba powiedzieć jasno, że jego nie ma. No, grafiki są bardzo ładne moim zdaniem. Te komponenty fizyczne, czyli znaczniki herbaty, wody, tych mieszadełek, łyżeczek i misek, no są ładne, to są drewniane takie ładne komponenty, nie tam jakieś bezpłciowe kostki. Natomiast czy one tworzą klimat parzenia herbaty? No ja bym nie powiedział. Lepiej dla klimatu chyba sobie zaparzyć herbatę i niech ona sobie stoi i lekko stygnie. No ale z drugiej strony zobacz, no, żeby zaparzyć tą herbatę, musisz mieć herbatę. Tak, natomiast to... chodzi mi <laughs> tylko o to, że ja nie czuję przez zbieranie tych znaczników, że y, jestem w jakimś klimatycznym miejscu, gdzie y, przygotowywana jest ceremonia parzenia herbaty. Mi się wydaje, że to zależy od podejścia, bo faktycznie ten klimat tutaj... Nie jest jakoś specjalnie wyczuwalny, ale wydaje mi się, że gdyby stworzyć sobie odpowiednie warunki, czyli zaparzyć sobie jakąś fajną herbatę, a ty jesteś herbaciarzem. Tak, jestem takim herbaciarzem, że zieloną herbatę na przykład zalewam wrzątkiem. To, to jest cała moja wiedza. O... W sensie inaczej robię to z premedytacją, bo wiem, że nie powinno się tak robić, a jednak... Także to tyle, jeśli chodzi o moje herbaciane zdolności. No właśnie, zaparzyć sobie herbatę, yy, puścić sobie jakąś przyjemną muzykę w tle i wydaje mi się, że można trochę poczuć ten klimat. Ja nie wiem, no tak jak mówię, gra jest na pewno bardzo ładnie wydana i tak jak powiedzieliśmy, to jest jedna z najmniejszych gier w naszej kolekcji, bo kart w pudełku mamy 26, czego dwie są zupełnie niepotrzebne, bo to na nich mamy sobie składować te zbierane znaczniki i to w żaden sposób nie pomaga, bo... Chyba zostały kartach, po prostu wolne. Chyba tak, może były na arkuszu, więc je tam dorzucili. Mamy sześć kart, które nam określają za co... W w aktualnej rundzie będziemy punktować, czy to co się będzie liczyć do rozstrzygania naszego pojedynku w danej rundzie. No i mamy 16 kart z gejszami w czterech kolorach i każda w czterech wartościach od 1 do 4. Do tego są jeszcze dwie karty o wartości 0, które nie pasują do niczego, ale to też nam się przydaje. No i generalnie rozgrywka wygląda tak, że mamy przed sobą rozłożone... Trzy takie zestawy wyznaczające trzy rundy na dane rozdanie. Na rękę dostajemy pięć kart i staramy się wygrać kartę, która leży na środku stołu przy danej rundzie. Albo nie wygrać. Albo nie wygrać. Teraz tak, jeżeli uda nam się wygrać daną kartę, bo dopasujemy odpowiedni kolor i na przykład wygrywamy wyższą wartością karty, albo dopasujemy odpowiednią wartość, a, wy a wygrywamy wyższym kolorem no to zdobywamy dany składnik. I tutaj to może być właśnie ten listek herbaciany, woda, miska albo łyżeczka. Natomiast jedynym sposobem, żeby wygrać to mieszadełko, to jest świadome odpuszczenie walki. Czyli zagranie takiej karty, która nie pasuje do tego, co powinniśmy dołożyć. A jednocześnie nasz przeciwnik jakby podejmuje wyzwanie. Karty generalnie zagrywamy zakryte, więc... To jest jakby też ważny mechanizm w tej grze, czyli to Blef. blefowanie i takie wymyślanie tego, co może zrobić nasz przeciwnik. Jest to o tyle prostsze niż bywa w, w innych grach, że mamy konkretną liczbę kart, która nie jest za duża i jesteśmy w stanie to mniej więcej przewidzieć, co faktycznie znajduje się na ręce przeciwnika, co sprawia, że to, to takie przeliczanie, wymyślanie tego, co się stanie nie zniechęca do gry. Chodzi o to, że nie, nie każdy musi lubić takie od razu mużdżenie bardzo ostre przy grze, szczególnie takiej, która jest, trwa 20 minut i jest miłą dwuosobową grą. Wydaje mi się, że to jest super, że to jednak nie jest takie przyciążone. Tak, te 20 minut, o których wspomniałaś, podane na pudełku, to jest też chyba tak troszkę na wyrost. Myślę, Plus że w to można gramy, dużo szybciej zagrać i fakt, że ja tak sobie zawsze myślałem, że może to jest dobra gra właśnie, jak się czeka, żeby herbata przestygła. Natomiast hmm. macza ma to do siebie, że jak się zagra jedną, jedną partię, to od razu chce się zagrać drugą, więc można tak grać i grać, a i herbata będzie zupełnie zimna. Ale faktycznie no, te 20 minut no, to już jest chyba taki maks. Jedna rzecz właśnie związana z tym mużdżeniem, jakby ta gra wymaga tego, żebyśmy starali się wykombinować, co może chcieć zagrać nasz przeciwnik i to, jakie może mieć karty na ręce. Tak jak powiedziałem, tych kart mamy 18, takich, które są zagrywalne, przy czym my na ręce mamy 5, a na stole leży 6 odkrytych, więc mamy informacje o ponad połowie zestawu. Dwie karty będą jeszcze odrzucone do pudełka przy każdym rozdaniu, więc no, naprawdę jest szansa na to, żeby wymyślić, Szczególnie w tych kolejnych rundach danego rozdania, co planuje nasz przeciwnik i jakie znaczniki będzie starał się uzbierać. I... To jest o tyle ciekawe też, że jak się za pierwszym razem gra w macze, to ma się poczucie takiej ogromnej losowości. Bo jeżeli właśnie nie, nie próbujemy gdzieś wymyśleć, co robi nasz przeciwnik i co my jesteśmy w stanie ugrać z tych naszych kart, no to wydaje nam się, że okej, okay, zebraliśmy trzy listki i miseczkę, a nasz przeciwnik nagle nas jakoś pokonał, bo podeszły mu lepsze karty w drugim rozdaniu, w drugiej części rozgrywki. Mi się wydaje, że bardzo fajne jest to, że tak naprawdę te składniki, których potrzebujemy do tego, żeby wygrać grę, zdobywa się w trochę różny sposób, to znaczy inaczej się zdobywa te białe miotełki Mieszadełka. rzeczy a w inny sposób zdobywa się wszystkie inne składniki i dzięki temu to nie jest tak, że jak nie podejdą ci karty to nie masz szans na wygraną, tylko po prostu trzeba pokombinować tak żeby to jakie mamy karty przydało nam się do wygrania. Tak, natomiast to też nie jest tak, że ta gra nagle nas przytłacza tym, co musimy wymyślić, bo naprawdę tych kart jest tylko 18 my zawsze wiemy, jakie to są karty. Tutaj no, dwie będą schowane do pudełka, pięć dostanie nasz przeciwnik. Natomiast bardzo łatwo jest gdzieś już na początku danej rundy, czy dan danego rozdania, planować sobie to, co chcemy ugrać i w zasadzie to jest wymagane, żeby od początku świadomie starać się wygrywać konkretne, konkretne pojedynki, bo inaczej naprawdę może skończyć się tak, że będzie nam się wydawało, że idzie nam całkiem nieźle, a tymczasem nasz przeciwnik będzie sobie judłał po jednym każdego <grym> typu. I na koniec nie będziemy mogli nic zrobić, bo ważne jest też to, że mamy pięć kart na ręce, ale pojedynków w, danych, w danym rozdaniu jest sześć. Więc jeden musimy zupełnie odpuścić, oddając w zasadzie wygraną z automatu naszemu przeciwnikowi, no chyba, że on też w danej karcie e, się podda. Tak, więc nie będzie walczył. E, natomiast tu trzeba od początku, od pierwszego pojedynku z tych sześciu w danym rozdaniu bardzo uważnie planować, przy czym znów, to nie jest wcale trudne. Ale problem jest taki, że ja przynajmniej tak miewam w tych grach, w których trzeba zagrywać zakryte rzeczy, czy to są zakryte żetony, czy karty, że nigdy nie pamiętam, co tam położyłam. No, można sobie wyobrazić, się... nie przesadzajmy. No. Ale często się zdarza, że, że się byli gdzieś tam. Z takich gier, które trochę mi się kojarzą z maczą. tutaj mógłbym wymienić z jednej strony list miłosny, a z drugiej strony sztukę wojny. Mm. bo w Sztuce Wojny też zagrywamy karty zakryte i też mamy takie pojedynki karta na kartę i tutaj w maczy jest to bardzo podobnie zrobione. Mi się wydaje, że właśnie bardziej w Sztuka Wojny niż List Miłosny. A List Miłosny dlatego, że po pierwsze to jest też mała gra, gdzie tam, nie wiem, 16 kart mamy, czy chyba tak, chyba gramy 16 wiele. kartami. On słabo, moim zdaniem, działa na dwie osoby, więcej osób, jednak jest szansa na to, żeby coś tam wymyślić sobie do zagrania, natomiast w liście miłosnym mamy dwie karty na ręce w danym momencie. Tutaj mamy pięć i naprawdę jesteśmy w stanie, właśnie to już chyba ze trzy razy wspomniałem, kombinować, co będzie chciał zrobić nasz przeciwnik. No bo to jest ważne, tak, że możemy przypuszczać, co się wydarzy i nie jest to aż tak ciężkie. I z rundy na rundę mamy coraz więcej tych informacji, więc to też jest ważne, żeby w tych ostatnich krytycznych momentach sobie dobrze dobrze zaplanować i dobrze gdzieś wywnioskować, co może chcieć zrobić druga osoba po drugiej stronie stołu. Ciężko jest o maczy długo opowiadać, bo tak jak powiedzieliśmy na pudełku jest napisane 20 minut. Więc jakbyśmy gadali jeszcze dłużej? Jak będziemy gadać więcej niż 20 minut no to zorientujecie się, że gdzieś tam naciągamy. E... Możemy opowiedzieć wam, co, co u nas słychać. Możemy, natomiast może jeszcze zanim, to takie krótkie odniesienie do ceny, bo macza jest dostępna w Polsce, natomiast na pierwszy rzut oka ona może się wydawać dosyć droga jak na to, co jest w środku, w pudełku. Gra nie została wydana po polsku. Nie, jest tylko po angielsku. Instrukcja jest znośna, e... przy czym jak się uważnie przeczyta instrukcję, to nie ma problemu. W Jak się przeczyta tak trochę mniej uważnie, to w pewnym momencie dojdziecie do takiego momentu, że w sumie nie wiadomo, co się dzieje na koniec rundy albo kiedy się sprawdza wygraną. Natomiast e, jeśli chodzi o cenę, no to ona może naprawdę sprawiać wrażenie droższej niż, niż powinna być. Tak jak sprawdzałam e, przed nagrywaniem, to gra jest dostępna w tej chwili w dwóch sklepach e, takich wysyłkowych. E, no, w Pansomani w i w Rebelu. E, I no moim zdaniem ona dosyć dużo kosztuje. Niestety to wynika z tego pewnie, że jest sprowadzana. Mhm. Bo te komponenty są bardzo ładne, ale chyba nie windują tej ceny aż tak bardzo. Chociaż nie wiem. Nie znam się tak bardzo na kosztach produkcji gier, ale... No ciężko powiedzieć. Przynajmniej ale są bardzo ładne Naprawdę ja stwierdziłam w ogóle, że ja to mówię w każdej audycji i mówię ale ta gra jest bardzo ładna ta, to na pewno jest, bo grafiki na kartach naprawdę są dopracowane i, i tak sobie w ogóle myślę, że e, patrząc na te karty gejsz można e, pewne takie szczegóły tutaj zauważyć, że na przykład one wszystkie mają czerwoną wstążkę we włosach i że to jest dosyć ważne, bo to określa gdzieś tam stopień gejszy czy <śmiech> <śmiech> jakkolwiek by to nazwać natomiast e, to, to wszystko jest jest wykonane, wydaje mi się, z taką dosyć wysoką dbałością o szczegóły takie kulturowe, które są dookoła tej ceremonii zbudowane. Mi się wydaje, że to jest właśnie taki element tej gry, ta wizualna strona, który jest tym głównym przyciągaczem do gry, bo gra jest naprawdę ładna i to malutkie pudełeczko, w którym karty się mieszczą nawet po zakurszulkowaniu. Tak. Bo to jest y, dosyć istotne, szczególnie w y, tego typu grach. Mm. Ze względu na to, że, gry mog y, że karty mogą się y, poniszczyć i to by sprawiło, że wiemy, co ma przeciwnik. Tak, a poza tym, no tak jak powiedzieliśmy, cena nie jest najniższa, około 50 do 60 zł w tej chwili, bez zniżek. Naprawdę byłoby przykro sobie tę grę popsuć, to nie jest list miłosny, który można za 15 czy 20 zł kupić sobie nowy, jak gdzieś tam karta się zaznaczy. No a poza tym właśnie no, chcemy uniknąć tego, żeby gdzieś przez przypadek nawet zauważyć, jaką kartę może mieć przeciwnik, więc e, koszulkowanie. Wydaje mi się, że tych kart zagrywanych... E, no może nie jest jakimś super wymaganiem, ale na pewno jest e, pomocne dla przedłużenia żywotności takiej fizycznej tej gry. Paweł zawsze koszulkuje karty w, w grach. Ja nigdy tego nie robię. Natomiast e, dzięki temu, że Paweł to robi, zauważyłam, że bardzo często problemem jest to, że te karty się nie mieszczą potem w pudełku. Tak, a tu to się mieszczą. Się a tu się mieszczą roz, i, to jest, i to jest bardzo... E, te, też na plus. E, tak sobie myślę, że... Ta gra może być prezentem dla herbaciarza. Ja akurat dostałem ją w prezencie, ale nie jako herbaciarz chyba. I... Na no urodziny. Tak. Myślę, że jeżeli macie jakiegoś takiego znajomego czy znajomą, którzy siedzą w herbatach, może w nie fizycznie w klimacie herbaty, to, to może być naprawdę fajny prezent. A jeżeli nie macie znajomych, którzy są herbaciarzami, tylko są graczami i lubią grać w dwie osoby, to też jest naprawdę dobry wybór. Na taką jest szybką gra... dwuosobówkę. Jest jakaś gra taka dla kawoszyn? Bo ja raczej chrobaty to taka... Jest. ale Viva Java Coś takiego? Jest super. Cappuccino? Są so, jakieś... Nie wiem, nie grałem. <gry> Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna, fajna rzecz, którą można komuś sprezentować, kto lubi sobie szybko zagrać w grę, która nie jest zbyt skomplikowana. Tak to jest też chyba ważne, że to jest dosyć niski próg wejścia, że tak naprawdę wytłumaczenie zasad tej gry zajmuje chwilę i to jest naprawdę bardzo proste szczególnie do przedstawienia komuś innemu i no herbaciarze na pewno się ucieszą z tego. Tak, a mimo tego, że jest faktycznie prosta do ogarnięcia, to jednocześnie jest całkiem wymagająca tak w czasie rozgrywki umysłowo, no bo trzeba, trzeba kombinować. No tak, no czujesz, że, że, że myślisz i że masz szansę wymyśleć. A, to tej... jak boli to wtedy myślę, tak? <laughs> tak. Dobrze. No to wtedy właśnie. Jedna rzecz jeszcze. Jak nie jesteście przekonani, to można sobie macze bardzo szybko, prototypowo zrobić. Wystarczy wziąć zwykłe karty do gry, wziąć od asa do czwórki i wybrać sobie, który kolor pije, który bo tutaj jest tak, że to się zapętla czyli jeśli chodzi o wartości to czwórka bije trójkę i dwójkę trójka bije dwójkę i jedynkę dwójka bije jedynkę, ale jedynka bije czwórkę i tak w koło Macieju i, I tak tak właśnie, jest z kolorami. tak właśnie widać po tym co Paweł powiedział jak proste są zasady tej gry bardzo proste no, i tak jak mówię, jeżeli chcecie sobie sprawdzić weźcie naprawdę po cztery karty z, to, z każdego koloru, wymyślcie sobie który kolor bije, który wartości biją się, tak jak powiedziałem i as bije czwórkę, no i E, można naprawdę sprawdzić, czy Wam ta gra pasuje, czy nie. Moim zdaniem naprawdę dobry tytuł i warto go przynajmniej przetestować, jeśli i lubicie gry dwuosobowe. Ja uważam, że jest piękna. I to by było na tyle. Paweł, co robisz w najbliższy weekend? Jeszcze nie wiem, ale mam plan, żeby być przynajmniej w niedzielę na Gramy w Gdańsku i może się spotkać, przy z kimś w piątkę. Także Wszystko jak będziecie zagrać? i akurat będzie szansa, żeby się spotkać, to ja chętnie się przywitam. Więc jak... Ale nikt nie wie, jak wyglądasz, Paweł. To będę chodził z taką flagą gra warta świeczki. Nie, nie będę, ale najwyżej będę witał się z każdym i może akurat trafię na kogoś, kto nas słucha akurat. No to, to by było spoko, jakbyś tak przeszedł się po całym gramy. E, ja pewnie też wpadnę, e, gdzieś tam będę się kręcić, natomiast raczej popołudniami, bo rano będę w szkole. Tak, Ola skończyła jedne studia i już zaczęła następne. To była audycja Gra ze Świeczki. Mówili dla Was Ola przyszło. i Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem i może do zobaczenia na Gramy.